Tam jest proroka Izajasza, szósty rozdział.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 a on odpowiedział, dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Panu prowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie, a choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, to ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. <śmiech> Może niektórzy pamiętają, co jakiś czas do tego rozdziału wracamy. Ale jest to szczególny fragment słowa, ponieważ jest to Opis widzenia, jakie miał prorok, i to widzenia samego pana, taki rąbek nieba, który jest tutaj odsłonięty. Ale zanim zaczniemy, to jeszcze może coś na temat proroka Izajasza. On 700 lat około 700 lat przed Chrystusem prorokował, służył, a więc już mniej więcej 2700 lat minęło od tego czasu. Był to prorok, który został powołany jako młody człowiek. Potem w ósmym rozdziale. Też jest opis, jak on nazwał swego syna. Jest to szczególne prorostwo, bo w nim jest dużo zawarte na temat Pana Jezusa. Jest wiele spełnionych prorost odnośnie osoby Pana Jezusa, choćby tego, że był, narodził się z dziewicy zapowiedziany też jest i upadek Sancheryba w tym proroctwie także i cyrus który, za którego sprawą świątynia została odbudowana te wszystkie rzeczy naukowców sprawiały w zakłopotanie więc próbowali to w jakiś sposób wytłumaczyć że kolejne czy kolejne fragmenty tej księgi Izajasza pisali inni ludzie, bo to jest niemożliwe, żeby Izajasz wcześniej to wszystko przepowiedział, więc chcieli to w jakiś sposób osłabić. A jednak księgę proroka Izajasza napisał Izajasz, syn Amosa. I to rzeczywiście jest proroctwo, które spełniło się i spełnia się, bo także jest powtórne przyjście Pana Jezusa opisane w 11 rozdziale tej księgi i to jeszcze dopiero się spełni, czy też milenium jest opisane na końcu tej księgi i to także dopiero się spełni tak jak te poprzednie prostwa takie te które mają być spełnione spełnią się Mamy tu taki szczególny fragment, kiedy ten prorok miał widzenie Pana. Jest takich, czy Bożego Tronu, jest takich fragmentów, jeszcze kilka Biblii. Księga Ezechiela, pierwszy rozdział. Także prorok, który był w niewoli w Babilonie nad rzeką Kebar miał widzenie i tam też widział tron i anioły, i tęcze dookoła tronu. I był pod wielkim, przytłaczającym wrażeniem tego widzenia. Ezechiel, czytamy, upadł na twarz, kiedy to zobaczył. Mamy też i w księdze Daniela, w siódmym rozdziale, też ten opis Daniela, który miał widzenie tronu. Mamy również i apostoła Pawła, który oprócz tego, że widział Pana idąc do Damaszku, to później jeszcze, jak wiemy, był zabrany do trzeciego nieba przed Bożą obecność, ale nie chciał o tym mówić. Mamy też i Jana, Jana Apostoła, który będąc w więzieniu na wyspie Patmos miał wiele wizji, które spisał w księdze Objawienia Jezusa Chrystusa, które dzisiaj możemy czytać. On także miał to widzenie tronu i to czytamy w czwartym rozdziale Księgi Objawienia. Teraz y ciekawe, że to jest akurat y w szóstym rozdziale, czyli to proroctwo, prorok zaczął pisać, ale dopiero w pewnym momencie y opisał to y ten początek, y właściwie jak to się zaczęło, w jaki sposób został powołany. Y I. Y y Opisuje szczegółowo, jak to się stało i to wydarzyło się, jak sam mówi, w roku śmierci króla Uzjasza, po dobrze pamiętam, 52 latach rządu tenże król zmarł, za jego czasów był materialny dobrobyt w Izraelu. Ale ten y, król, Puzjasz, y, y, w pewnym momencie wpadł y, w pychę i zajął miejsce y, kapłanów i postanowił złożyć sam ofiarę. I to spowodowało, że pokrył się trądem. Natychmiast Bóg osądził go. Ostatecznie zmarł. I właśnie w roku jego śmierci prorok Izajasz miał to widzenie. To też jest ciekawe do zauważenia, że tutaj to słowo widziałem Pana odczytałem w, w przypisach, że jest to w liczbie mnogiej, czyli jakby widziałem Panów, co też koresponduje z tym słowem, które jest w ósmym wersecie. U nas to jest akurat trafnie przetłumaczone. Tu jest napisane, kto tam pójdzie. W innych tłumaczeniach jest kto nam pójdzie. Chodzi o to, że tutaj jest Bóg w tej mm, trójposobie opisany, ta święta trójka, jak to ktoś nazwał. Chociaż nie ma takiego określenia w Biblii. A więc widział tego trójjedynego Boga. Jakąś postać, czy może tylko światłość, ale jakąś postać widział. Widział Pana siedzącego. Na tronie. Oczywiście Boga nikt nie może widzieć, ale Bóg się w jakiś sposób pokazuje. Przede wszystkim pokazał się całkowicie w Panu Jezusie. I Pan Jezus nie jest nikim mniej niż ojciec, syn i duch w całej pełni bóstwa. Widziałem Pana siedzącego na tronie. Teraz musimy to sobie spróbować porządkować, o jaki tron chodzi. Ponieważ jest stolica Chrystusowa, czy też tron chrystusowy. Czytamy w drugim liście do Koryntian. Czytamy o tym mm, białym tronie Księdza Objawienia. Czytamy też i o tronie chwały w Ewangelii Mateusza. <śmiech> A więc jeśli chodzi o mm, pochwycenie, to rzeczywiście to jest napisane, że wszyscy staniemy przed tym Trybunałem Chrystusowym. Także list do Rzymian, 14 rozdział, 10 wiersz to mówi. Może odczytam to słowo. Dużymian 14, 10. Ty zaś czemu posądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Albo też i w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział. dziesiąty wiersz, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym albo też tronem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe i to będzie miało miejsce przed czasem wielkiego ucisku mamy też i tron który będzie na ziemi. To mamy napisane w Wydalii Mateusza. 25 rozdział 31 wiersz. A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wtedy będzie sądził narody. To jest Słowem, które do tego jest pomocne jest księga Joela, trzeci rozdział. Prorok Joel. Trzeci wiersz Siedemnasty Niech poruszą się To jest strona 975 Niech poruszą się ludy I przyjdą do doliny Józafata Bo tam zasiądę Aby sądzić wszystkie okoliczne narody To nastąpi po czasie Wielkiego ucisku. Mamy też i Tron opisanych W Księdze Objawienia to jest rozdział 20, wiersz 11 i widziałem wielki biały tron tego, którego na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I to widzimy jest w momencie, kiedy już ta ziemia, na której teraz stoimy, przeminie. Tron, który nie będzie stał na ziemi, ale w chwale. Wielki biały tron, aby posądzić niewierzącym. Natomiast tu mamy ten tron, który o którym jest napisane też właśnie w księdze Daniela w 7 rozdziale. Jak również i y, y, czytamy o tym, że Pan Jezus zasiadł na prawicy majestatu, na wysokościach, to byliście do hebrajczyków. Y, mamy też napisane takie, takie zadziwiające y, obietnice w y, Księdze Objawienia, rozdział trzeci. 21 wiersz to jest napisane do zboru dla Odycei. Objawienie 3:21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Teraz jest to możliwe, że to jest inny tron, jako że jest rozróżnienie w moim tronie i na Jego tronie. Jak tam będziemy, to będziemy to widzieć, ale obietnica pozostaje, że tam gdzie Pan na tym miejscu, na którym siedzi będziemy mieć tę łaskę siedzieć wraz z Nim, a szczególnie jest mowa o tych, którzy wrócą do swojej pierwszej miłości, tak jak jest obietnica do tego hmm, przepraszam e, którzy wyjdą z tego e, z tej laodicei, pomyliłem z Efezem e, tych którzy wyjdą z tego e, z tego no, zewnętrznego kościoła z tej religii tylko wyjdą żeby być z Panem więc mamy przed sobą wizję tronu, tronu na którym w przyszłości, czy blisko którego będziemy. Mamy też i ten, to co widział Jan w Księdze Objawienia w rozdziale piątym, 4 Objawienie czwarty rozdział, a wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starszych, Księdze Daniela, siódmy rozdział, dziewiąty wiersz, te trony są puste. Natomiast tutaj na tych tronach siedzą ci starsi, jako wyobrażenie wierzących. Wszystkich czasów I Starego I Nowego Testamentu. Jeśli mówimy o tronie, to ta skrzynia Pańska, która stała w świątyni, czy wcześniej w namiocie, jest też wyobrażeniem właśnie tego tronu Bożego. Jako, że to miejsce jest idealnym chrześcianem czyli wskazuje na doskonałość anioły, te wyobrażenia aniołów zasłaniały to wieko i to wskazuje nam właśnie tak symbolicznie na to miejsce, z którego Bóg rządzi tym światem ale też i ta skrzynia pańska, czy to miejsce najświętsze mówi też o kościele. Mam na myśli listę Efezjan, drugi rozdział, wierz 21. Chodzi o ten fundament, którym jest Chrystus Jezus na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Właśnie chodzi o to słowo przybytek, czyli świątynia. Używane też dla określenia tego miejsca najświętszego. Na którym i wy się wespół budujecie, na mieszkanie Boże w duchu. To jest ciekawe, że jest to budowla, ale jednak to nie są martwe kamienie, ale to jest żywe, bo to rośnie. przybytek święty w Panu. Duch Boży mieszka właśnie w tej świątyni, czyli w nas. I to co widzimy w tym wersecie to jest to, że kraj szaty wypełniał świątynię, czyli jakby fragment tej, tego płaszcza czy fragment tego, tej tuniki był tak wielki że wypełniał całą świątynię. Więc tak mówiąc obrazowo, to mówi nam o tym, że żadne pomieszczenie nie jest w stanie zmieścić Boga. Nie jesteśmy w stanie zbudować czegoś takiego, gdzie Bóg by swobodnie się zmieścił. To mówi o wielkości Boga. Że ten kawałek Jego szaty wypełniał całą świątynię. Bóg jest Bogiem potężnym. i też dobrze, żebyśmy y, o tym sobie co jakiś czas przypominali, w y, y, jakiego Boga wierzymy wielkiego, potężnego Boga, y, dla którego ziemia jest tylko y, podnóżkiem y, Jego stóp. Teraz jeszcze warto i to zauważyć, że w Ewangelii Jana w 12 rozdziale ten fragment jest odniesiony do Pana Jezusa. To jest Ewangelii Jana 12 rozdział, wiersz 40. od czterdziestego, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi, nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ja ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. A więc Izajasz widział chwałę Pana Jezusa, który zanim się urodził pokazał się na tronie w niebie że to też jest dobrze, jeśli czytamy o Panu Jezusie, czy myślimy o Nim, jako że żyjemy w XXI wieku, który jest bardzo materialny, czy bardzo racjonalny, logiczny. Potrzebujemy mieć to też w pamięci, że mamy Boga, który jest ponad to wszystko. Jest Bogiem, którego nie da się opisać ani zamknąć w jakiś sposób że jest bogiem cudów że jest bogiem potężnym czytamy też o tych serafach czyli to są aniołowie czy specjalny rodzaj aniołów I to jest ciekawe, że mieli po sześć skrzydeł Co jest dziwną rzeczą jako, że w niebie nie spodziewałbym się, że istnieje zasada ciążenia, termodynamika, a jednak widzimy, że są skrzydła, ale widzimy, że nie, te anioły nie, nie utrzymywały się na tych trzech parach skrzydeł. Każdy miał po sześć, czyli po trzy pary, ale tu czytamy, że dwoma zakrywał twarz, dwoma nogi i na dwóch latach. Czyli e, dwie pary skrzydeł dla chwały Bożej i jedna para skrzydeł dla służby. To znaczy e, zasłaniały się e, tymi dwiema parami e, uniżają się przed Bogiem e, będą z Jego w obecności, a ta jedna para służyła do przemieszczania się. Jest to też dobry, myślę, że dobra wskazówka dla nas, chociaż nie mamy skrzydeł, ale można powiedzieć, dwa razy uwielbiać Boga i raz zrobić coś dla Niego. To znaczy, bo można by chcieć robić coś dla Niego, jakby nie uniżając się przed Nim. Widzimy, że aniołowie robili to inaczej. Dwa razy przed Nim się skłaniali i raz byli w Jezu I jeden do drugiego, to jest ciekawe, że jeden do drugiego to mówił Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Czyli jeden mówił, święty, święty i drugi do drugiego mówił. Święty, święty, jest Pan zastępów sami sobie nawzajem mówiąc jak wielki, jak święty jest Bóg <grym> Słowa też pojawiają się w Księdze Objawienia I to jest rozdział czwarty Wspominany już Jest to jakby e, Uchylenie rąbka na e, Ten sam fakt, który dzieje się w niego Czyli Pan Na tronie Aniołowie, którzy Którzy e, Oddają mu cześć. Tutaj, akurat, chodzi mi wiersz, o, o wiersz 8 tego czwartego rozdziału objawienia. Z tą jedną różnicą, że tu w Izajasza nie było jeszcze tych 24 tronów i tych, którzy na nim siedzieli. Natomiast tu w objawieniu już te trony. Teraz y, widząc to, y, co, y, jak zareagował y, prorok, biada mi zginął. nie oglądał po prostu jak, y, jakiegoś y, filmu, tylko był pod tak wielkim wrażeniem tej świętości, że pierwszą rzeczą, którą zauważył, to jest to, że sam y, mówi złe rzeczy że wiele rzeczy powiedział zły I mogę to sobie tak przypomnieć swoje nawrócenie. Również uświadamiałem sobie, jak wiele rzeczy złych powiedziałem. Ale trzeba powiedzieć, to nie tylko było przed nawróceniem. To też było po nawróceniu. Tu chodzi też o to, że z ust, wychodzi to, co jest w sercu. Czyli brudne usta wskazują na brudne serce. Bo sam Pan powiedział, że z tego pełnego serca mówią usta. Czyli to, co tam jest w tym niewidocznym sercu, jest słyszalne w tym, co mówimy. A więc złe słowa wychodzą ze złego serca. I wiemy, że My nie tylko popełniliśmy grzechy, my jesteśmy grzesznikami i wręcz my kochamy się w grzechu. Z tego też powodu, jak to w naszej organizacji był ten temat, cały lud wybrał Barabasza, żeby go uwolnić. Tego, który był już założnikiem, zdziercą, złodziejem kłamcą, mordercą. Tego właśnie wybrali i to jeszcze za namową arcykapłanów i starszych. W sposób demokratyczny. Większość, a może i wszyscy, byli za tym. Rzeczywiście jak zepsuty jest człowiek, że dokonał takiego wyboru. Ale jeśli mówimy o Barabaszu to tak jeszcze jedna myśl przychodzi. Jeśli Bóg pozwolił, że ten Barabasz wyszedł wolno wtedy, tego dnia, to także dlatego, że Bóg go kochał. Że nie był to przypadek. Oczywiście my widzimy w Barabaszu samych siebie, że to właśnie za tego Barabasza Jezus był przybity do krzyża, do Jego Krzyża. Ale to jest też i to, że Bóg go kocha. I Bóg nas też kocha. Właśnie jako tych grzesznych, zepsutych do szpików. Mamy też i przykłady inne ludzi, którzy pod wrażeniem z tej Bożej Świętości wyrażali swoją grzeszność, to jest choćby Piotr, co często jest przypominane, kiedy ten cud z połowem ryb się stał, to on mówi podejdź Panie ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pierwsza rzecz, jaką zauważył, jestem zły. W porównaniu z tą Bożą Świętością. Czy też jak Jan, który przecież leżał na piersi Pana, kiedy Pan był na ziemi, to kiedy zobaczył Pana w jego chwale, to upadł na ziemię jak umarł. Jest napisane. objawienie pierwszy rozdział 17 wiersz. Również Job przeżył coś podobnego. To jest 42 rozdział, 6 wiersz. To by chciał zapisać jedna rzecz jeszcze mi się nasuwa odnośnie tego jeśli ktoś dogłębnie przeżył swój własny grzech to jest też łaskawy na grzechy innych. Nie chodzi mi tutaj o przyklepywanie tych grzechów czy niezauważanie tego, że to jest grzech chodzi tutaj o łaskawe serce wobec właśnie innych, którzy grzeszą. Ktoś, kto sam nie jest świadomy z tego grzechu, to jest trochę jak ten człowiek, któremu darowano wielki dług, a on po ten, po ten mały dług idzie, żeby koniecznie go wziąć z powrotem. Bo w ogóle nie, nie, nie przeżył tego głęboko, jak wielki dług jemu został darowany. Dlatego też i myślę, że łaskawość pomiędzy wierzącymi mierzy się tą miarą, na ile ktoś swój własny grzech przeżył i zauważył. Na tyle jest łaskawy wobec innych. I jeszcze mówi dalej Izajasz, to jest piąty wiersz pod koniec, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. mamy kilka miejsc w Biblii, które mówią o tym, że Pan Jezus jest królem już to kiedyś chyba przytaczałem jest to i to co Nataniel powiedział, ty jesteś królem Izraela na przykład czy też i w tym już przywołanym fragmencie z Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy że zasiadł król to jest, powie król, to jest Mateusz 25:34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. E, czy też, jak Pan Jezus rozmawiał z Piłatem, Piłat go pyta, czy Ty jesteś królem? Pan Jezus mówi, Ty sam mówisz, że jestem. Jest to znane, znane wyrażenie e, w języku hebrajskim. Jeśli coś mówimy, Ty to mówisz, to, potwier, to potwierdzamy to a więc sam Pan nie zaprzeczał temu, że tym Królem jest. Jest też i nazwany Królem Królów. Raz to odnosi się też i do Boga Ojca. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 15 wiersz jest właśnie Bóg nazwany Królem Królów. Też i sam Pan w Księdze objawienia 17 rozdział. 17 rozdział, 14 wiersz. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów a z Nim ci, którzy są powołani, wybrani i wierni. To jest wielka, wielka pociecha dla tych, którzy w tym czasie e, ucisku będą e, no, przeżywać straszne chwile. To właśnie tutaj ten król królów pojawi się. Jacy, jak, jacy y, tylko mogą być królowie, to Panie Jezus jest ponad nimi i kiedy przyjdzie, to już wtedy oni wszyscy będą bez znaczenia bo on będzie królować przez tysiąc lat i też w czasie milenium nie będzie żadnych prezydentów, premierów czy parlamentów, bo tylko sam pan będzie królować na ziemi. Więc to, że Pan Jerzy jest królem, teraz jest niewidoczne, będzie królem w przyszłości, będzie to widoczne, dlatego też dotyczy to... Raczej Izraela, bo to jest ich obietnica. Z tego powodu apostoł Paweł, kiedy zaczyna listy, to mówi o Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, a nie o Królu Jezusie Chrystusie. Z tego powodu, że Król dotyczy panowania na ziemi na pewien czas. Nasza nadzieja jest w niebie, dlatego też nas to nie dotyczy. Tak samo jak te wszystkie wydarzenia, które będą w czasie ucisku, po pochwyceniu także nas nie dotyczą. Chociaż czytamy o tym w Księdze Objawienia, ale tak można powiedzieć bez specjalnego zainteresowania, bo to bym my tam nie będziemy. To nas nie dotyczy. Nawet sam Pan powiedział, nie wasza to rzecz znać znaczy czasy i pory, które Bóg przeznaczył Izraelowi. Więc i ta sprawa królowania Pana tak jakby nas nie dotyczy, bo w zasadzie to my razem z Nim będziemy królować. Nie będziemy Jego poddanymi Dlatego nie mówimy Jezus jest naszym Królem Bo my wraz z Nim Królować będziemy I teraz Co jest dalej Kiedy ten wstrząśnięty Izajasz Miał to widzenie To wtedy Widzimy, że jak wiersz Przyleciał jeden z tych Serafów Mając rozwalony węgielek, który wziął z ołtarza i dotknął jego ust. E, ogień w Biblii oznacza zawsze sąd. Może ogień nam się kojarzy z jakimś zapałem czy ogniem ducha, ale to nie jest skojarzenie biblijne. E, w Biblii ogień oznacza osąd, karę. E, e, na przykład ofiary były spalane. Nie chodzi o entuzjazm, ale właśnie o śmierć. E, i, y, albo też o gniew Boży, bo ten ogień y, z nieba jest wyrazem gniewu Bożego. Również y, i ten, y, ten anioł, który stał z mieczem bronił wejścia do y, Edenu, to był miecz ognisty. Y, czy też... Y, Nasz Pan, kiedy cierpiał, kiedy był sądzony, to y, można porównać do właśnie ognia. Jako ta ofiara y, za grzech, czy całopalna. I stąd tutaj jest ten właśnie rozżarzony węgielek. To mówi nam tak naprawdę ostatecznie o ofierze Pana Jezusa. I jaki z tego wniosek? Z tego, że Dzięki temu, że Pan Jezus za nas zmarł, możemy e, w ogóle stanąć przed Bogiem i możemy też dla Niego coś robić. My to mówimy, służyć. E, może myślimy, że ta siostra, co zmywa naczynia, to ona służy, ale to właśnie o tego rodzaju rzecz chodzi. O służenie Panu. E, Tak jak rozważaliśmy w Mikołowie, jest napisane, że wstąpiwszy na wysokość powiodujeńców, ludzi darami obdarzył. To znaczy, że jego śmierć i zmartwychwstanie stanie są powodem, dla którego są te duchowe dary dla nas. I z tego powodu możemy być użyteczni dla Boga czytamy, dotknęło to Twoich warg. Usunięta jest Twoja wina. Twój grzech jest odpuszczony. A więc ten sługa sam musi być czysty, żeby mógł po prostu być tym narzędziem w ręku Boga. Jeśli ktoś z nas jeśli chciałby coś robić dla Boga, to musi to wiedzieć, że przed nim stoi jeszcze czas oczyszczania. Czas, kiedy Bóg szlifuje to narzędzie, które chce używać. Czy też czyści to narzędzie. Tu widzimy, choć był powołany na proroka, potrzebował jeszcze oczyszczenia. I tak jest, jest to normalne w życiu każdego człowieka wierzącego. Teraz mamy fragment który często czytamy, ósmy wiersz, kogo poślę, kto tam, czy też nam pójdzie. Oto jestem poślej mnie. Odnosimy to do Pana Jezusa właśnie, który w przeszłej wieczności podjął to wyzwanie, żeby przyjść na ziemię. Kiedy szukałem to słowo "pośli", byłem bardzo zaskoczony tym, że to jest kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie e, powiedziane e, o tym, że Bóg posłał Syna. Kilkadziesiąt miejsc. Warto sobie to poszukać. Kto ma jakąś aplikację do, do, szukiwa, do szukiwarki słów, to może to zrobić szybko. E, ojciec, który mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał. E, to się ciągle i ciągle y, powtarza y, właśnie to tym, że Bóg posłał Syna. Posłał Syna. Jest tutaj rzeczywiście y, zawarte to, to polecenie, jak gdyby, idź. Y, ale tutaj y, mamy to odniesione akurat do Proroka, który po tym już odpuszczeniu win, po tym wypaleniu jego ust, był gotów, żeby iść. Wcześniej nie. I miał zleconą bardzo trudną służbę iść i mówić, ale w zasadzie i tak to było już powiedziane, że ten naród będzie miał zamknięte serca, zamknięte duchowe oczy, uszy. Nie był w stanie tego zrozumieć i nie był w stanie się nawrócić. My to już żeśmy rozważali. Z jakiego powodu to się stało? Z tego powodu, żebyśmy my tutaj dziś mogli być wprowadzeni jako bieżący, Żebyśmy my mogli przyjść właśnie do Pana i to jest powtórzone w, dlaczego Pan Jezus mówił w przypowieściach no właśnie dlatego, żeby Go nie rozumieli dla nas, kiedy to czytamy to te przypowieści powiedzmy sobie wyjaśniają duchowe sprawy ale dla tych, którzy nie mają wiary którzy odrzucają Słowo Świętego jak to czytamy w piątym rozdziale tego Izajasza w wierszu 24, dla nich jest to jeszcze bardziej skomplikowane nie rozumieją tego. I nie potrafią się nawrócić. I pyta prorok, dopóki tak będzie, oczywiście Izrael na zawsze nie pozostanie niewierzący. Tu jest opis, już nie ma czasu o tym mówić, że to będzie czas rzeczywiście zniszczenia w Izraelu, rozproszenia i ten czas teraz jest. Przez wieki był i jeszcze dalej to będzie. Ale przyjdzie czas, że to minie. Bo to się na nowo ogrodzi, ten pień, jak tutaj czytamy. Pan ma moc szczepić, tak jak to rozważaliśmy. Gdybyśmy mieli teraz to streścić, co nam mówi ten fragment, to mamy potężnego Boga w niebie. Po drugie, ten Bóg szuka społeczności, Dlatego objawił się prorokowi Zajaszowi. Po trzecie, jest to Bóg, przed którym należy się zakrywać. To jest trzecie. Po czwarte, potrzebujemy zdać sobie sprawę z własnego grzechu czy też przeżyć swój własny grzech, aby mieć łaskawe serce dla innych wierzących. Dalej, potrzebujemy oczyszczenia, aby Panu służyć. To jest 5 I sześć. Pan może nam dać zadanie, które jest mało wdzięczne, tak jak to miał Izajasz. Idź i mów, ale i tak Ci nie mówię. Ale to słowo miało też i swój cel. Dla nich było to słowo, które będzie ich son No odpuszczmy jeszcze z Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Dziesiąty werset. W zasadzie od dziewiątego.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 Gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechu, by raz zostali oczyszczeni. W Ezechiela jest takie słowo, które mówi, że Bóg przebaczy po to, aby już nie dało się otworzyć ust ze wstydu, gdy będzie się pamiętało co ma się przebaczone. I tak jak słyszeliśmy, jeśli pamiętamy, jakimi grzesznikami byliśmy na swoich drogach, to ta świadomość tego odpuszczonego grzechu jest równocześnie gwarantem tego, że w łasce każdego, kto jeszcze z tym grzechem sobie nie radzi, i miłości, będziemy w stanie to właściwie oceniać, wiedząc, że po prostu ten człowiek jest w strasznej biedzie, takiej biedzie, jak my byliśmy przed przebaczeniem grzechów. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa gwarantuje, że już potem nie mamy żadnej świadomości grzechów, w sensie grzechu jako bariery między nami a Bogiem. Natomiast do końca tych dni na pewno te grzechy, które y, były przez nas praktykowane, będą miały tą wypalającą w głowach i w sercach i w myślach świadomość, bo musielibyśmy po prostu stracić fizycznie pamięć, żeby się tego pozbyć stając się kalekami Bóg czegoś takiego najczęściej nie robi dając nam świadome zmysły daje również to, że pamiętamy wszystkie podłości, w których uczestniczyliśmy natomiast musimy pamiętać że mimo tego jak brudne i czarne są te nasze wspomnienia to w momencie, gdy przyszliśmy do Pana Jezusa już nic nie stoi pomiędzy nami a Bogiem. Nie mamy żadnej świadomości grzechów jako bariery, gdy już raz zostaliśmy oczyszczeni. Oczywiście później zdarzyć się może i zdarza się i będzie się zdarzać pobrudzenie nóg. Obrazowo widzimy to w Ewangelii Jana 13 rozdział, że Pan Jezus Chrystus choć nazwał wszystkich uczniów z wyjątkiem Judasza czystymi, i powiedział, że nie musicie się myć, to jednak nogi mył, choć byli czyści dla słowa, które im głosił. I tak samo my jesteśmy już raz na zawsze oczyszczeni, gdy przyszliśmy do Pana Jezusa. Kto jest zbawiony raz na zawsze jest zbawiony, nie ma możliwości utracić zbawienia, nie ma możliwości porzucić zbawienia, nie ma możliwości już odseparować się od Boga, bo jesteśmy z Nim uczynieni jedno na podstawie tej jednej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Ale jeśli zdarzy się upadek, jeśli zdarzy się przeminienie, to mamy Jana, pierwszy list Jana, który mówi... Dziewiąty werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to jest pierwszy Jana, pierwszy rozdział. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I to jest właśnie to, co jest widoczne w tym obrazie umywania nóg. Jeśli chodząc po tym świecie pobrudzimy nogi, to te nogi musimy dać sobie umyć nie kłamać, że one są czyste. Yeah,